Rozdział ósmy. Nie musiałam otwierać oczu, aby zdać sobie sprawę, że to będzie ciężki poranek. Całe ciało odmawiało mi posłuszeństwa, a głowę przeszył ogromny ból. Gdy po dłuższej chwili usiadłam, poczułam jak żółć wdziera mi się do gardła, a w ustach miałam jeszcze posmak wczorajszego alkoholu. Wiedziałam, że ten nowy napój był jakiś podejrzany. Mruknęłam, zakrywając usta dłonią. W tym momencie rozległo się ciche pukanie do drzwi. – Wstawaj, zaraz musisz iść na hale. usłyszałam głos Elianny. – Już, już – odpowiedziałam najgłośniej jak mogłam, przełykając kilka razy gorzką ślinę. Z trudem zwlokłam się i poszłam pod prysznic. Chłodne krople wody padały mi na twarz, dając lekkie ukojenie. Wzięłam puchaty ręcznik z i spojrzałam na swoje nogi, całe pokryte siniakami. Fioletowe niedawno plamy zaczęły już przyjmować zielono-żółte odcienie. Największe z nich znajdowały się po wewnętrznej stronie ud, bo siedzenie przez wiele godzin na twardych, smoczych łuskach pozostawiało ślady. Obejrzałam się w lustrze i pomyślałam, że nigdy nie miałam tak wystających kości biodrowych. Wcale mi się to nie podobało chociaż uśmiechnęłam się na widok delikatnego zarysowania mięśni na brzuchu. Westchnęłam, znajdując kolejne sińce. Tym razem na łokciach i plecach. Całe moje ciało wyglądało, jakbym wpadła w świeżo namalowany obraz jakiegoś ekspresjonistycznego malarza. Musiałam odnieść naprawdę spore obrażenia, skoro mimo szybkiej regeneracji siniaki wciąż były widoczne. A może moje ciało skupiło się na uzdrowieniu ramienia? Pomyślałam. Po upadku ze smoka ramię zregenerowało się w ciągu kilku godzin. Przypomniałam też sobie o bólu żeber, który czułam przed odlotem z wyspy treningowej. Znów zrobiło mi się niedobrze, lecz miałam nadzieję, że i z tym organizm szybko sobie poradzi. Na szczęście nie czułam już bólu, oprócz tego spowodowanego wczorajszym alkoholem. Teraz żałowałam, że nie wypiłam zwykłego piwa. Zaraz miałam zacząć pierwsze zajęcia i zależało mi na zrobieniu dobrego wrażenia. Pomyślałam o tym białowłosym chłopaku, którego imienia nawet nie znałam. On na pewno się nie przejmował, co inni o nim myślą. Zdenerwowałam się na samą myśl o nim, obym więcej nie miała z nim do czynienia. Wyspa wydawała się na tyle duża, że mogłabym go spokojnie omijać. Ubrałam się w czarny dres i zeszłam po schodach do kuchni, skąd rozbrzmiewała wesoła muzyka. Przywitał mnie zapach świeżego pieczywa i kawy. Przypomniała mi się mama śpiewająca podczas szykowania śniadania. Wszystko sprawiało, że nie mogłam zapomnieć o bliskich. Wiedziałam, że powinnam być podekscytowana pierwszym dniem zajęć, ale w ogóle nie mogłam się na tym skupić. Usiadłam do stołu, próbując oderwać myśli od rodziny. Ty jesz dzisiaj to, powiedziała Elianna, stawiając przede mną miskę z żółtą papką. Słyszałam, że wczoraj próbowałaś nowego napoju Zenka, dodała ukrywając śmiech. Teraz odczuwam skutki. Mruknęłam i nabrałam pierwszą łyżkę zupy. Miała gęstą, brunatną konsystencję i mocny ziołowy zapach, który wcale nie zachęcał do jedzenia. Wiedziałam jednak, że mogę zaufać Eliannie. Niepewnie wzięłam zupę do ust i ciepły płyn od razu mi zasmakował Co to za zupa? Zupa witalna, z korzenia lotosu i paproci Jak zjesz, od razu zrobi ci się lepiej O, moja ulubiona piosenka! Śpiewa ją Erina, wyjaśniła i podkręciła radio W pomieszczeniu rozbrzmiała skoczna, rytmiczna muzyka A właśnie, kim jest Erina? Wszyscy w barze o niej mówili Zapytałam, przełykając kolejną porcję zupy. To nasza najsłynniejsza piosenkarka. Ma piękny głos i niesamowitą osobowość. Co chwila słychać o niej nowe plotki. Nie daję o sobie zapomnieć. Wytłumaczyła, śmiejąc się głośno. Rzeczywiście, musiałam przyznać, że dawno nie słyszałam tak czystego i pięknego wokalu. Nawet nie zauważyłam, kiedy zaczęłam lekko tupać nogą w rytmy muzyki. Gdy skończyłam posiłek, poczułam Ulgę w przełyku, a ból głowy wydawał się już całkiem do zniesienia. Widziałaś może Vicky? Chciałam z nią wrócić do domu, ale była zajęta. Uśmiechnęłam się szelmowsko. O, poznałyście się już? Tak, była wczoraj z nami. Chyba zaprzyjaźniła się z Chrisem, tym trenerem. Mrugnęłam do Elianny. To dlatego tak późno wróciła? Zachichotała. Będę musiała wszystko z niej wyciągnąć. Może w końcu lepiej się poczuję. Zaczynałam się o nią martwić. Jest tu już trochę i ciągle nie może znaleźć swojego miejsca, ani nikogo z kim mogłaby dzielić troski, stwierdziła i zamilkła na chwilę. Idę ją obudzić, a ty leć od razu do jaja, dodała. Wyjrzałam przez okno. Dziś szare chmury wiły się nad domami, zapowiadając ulewę. Wzięłam jeden z parasoli stojących w wiklinowym koszu przy drzwiach i skupiłam się, próbując przypomnieć sobie drogę. Skręć w prawo i potem idź przez cały czas prosto, aż zobaczysz cukiernię. Wtedy skręć jeszcze raz w prawo. Rzuciła stojąca na schodach opiekunka, zupełnie jakby czytała mi w myślach. Na szczęście do smoczego jaja nie miałam daleko. Minęłam kilka domów... Pomachałam na powitanie mijanym osobom i dotarłam do cukierni, o której wspominała Elianna. Najpierw poczułam słodki zapach. Dopiero potem zobaczyłam mały zielony sklepik z wielkimi witrynami, za którymi w wiklinowych koszach leżały wypieki o różnych kształtach polane lukrem. Drewniane regały wypełnione były szklanymi słojami pełnymi kolorowych cukierków, landrynek i żelek. Dochodzący z cukierni zapach był tak że jedną nogą stałam już na schodach prowadzących do sklepu, ale szybko się otrząsnęłam i ruszyłam w stronę areny, obiecując sobie, że wrócę tu jak tylko będę miała wolną chwilę. Z rynku budynek w kształcie jaja wydawał się o wiele mniejszy. Teraz, gdy dobiegłam do drewnianych ścian, byłam zdziwiona, jak jest ogromny. Nie dostrzegłam żadnych okien ani drzwi. Szłam dalej szukając wejścia. Już zaczynałam tracić nadzieję, a wiedziałam, że mam coraz mniej czasu, żeby dostać się do środka. W końcu zauważyłam miejsce, gdzie ściana była lekko wybrzuszona i odstawała od reszty. Podbiegłam i zatrzymałam się przed ogromną bramą wejściową, przez którą na spokojnie przeszedłby największy ze smoków, jakie do tej pory widziałam. Rozejrzałam się, ale nie zauważyłam żadnej klamki ani dzwonka. Delikatnie zapukałam. Nic się nie wydarzyło. Poczekałam jeszcze chwilę i z całej siły uderzyłam pięścią w drewno. Znów cisza. Już miałam odejść i szukać dalej innego wejścia, gdy usłyszałam trzask po prawej stronie. Zaraz koło ogromnych drzwi pojawiło się małe przejście. Akurat, żeby mógł się zmieścić tam człowiek. Z dziury wyłoniła się brązowa czupryna. Chris! krzyknęłam. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę. Ann, cześć! Jak się czujesz po wczorajszym? Dostałam jakąś magiczną zupę i jest o wiele lepiej. Pomożesz mi? Zaraz mam zacząć zajęcia. Chris spojrzał na zegarek. No, rzeczywiście, nie masz już czasu. Lepiej się pośpieszmy. Estera nie lubi, jak się ktoś spóźnia. Przeszłam przez dziurę w ścianie i ruszyłam za Chrisem. A następnym razem, jak będziesz chciała wejść do środka, pójdź kawałek dalej. Tam normalnie jest klamka i dzwonek. To jest wejście dla smoków, jak pewnie się zorientowałaś po rozmiarach. Szliśmy drewnianym, wąskim korytarzem. Co chwilę widziałam drzwi, a za niektórych wydobywały się dziwne odgłosy. Co tam jest? Zapytałam z zaciekawieniem. W większości pomieszczeń są małe smoki, a za niektórymi drzwiami są rzeczy, o których nie mogę ci powiedzieć. No, chyba że zostaniesz z nami na stałe. Uśmiechnął się zagadkowo. Szliśmy dalej przez labirynt korytarzy i odniosłam wrażenie, że jesteśmy coraz bliżej środka budynku. Wiem, że to mało prawdopodobne, ale znasz może takiego chłopaka z białymi włosami? Willa? No jasne, każdy tu go zna, przerwał zamyślony. To znaczy, każdy tu o nim słyszał, z różnych powodów. A czemu pytasz? Zapytał zaciekawiony. Jakimś cudem ciągle na niego wpadam. Uważaj na niego. Kumpel mi mówił, że wszystkie dziewczyny tracą dla niego głowę, ale jest strasznym bucem i zrywa z każdą od razu, jak się z nią prześpi. Tak, to by do niego pasowało, pomyślałam. Brzmiało jak kłopot, od którego musiałam trzymać się z daleka. W końcu zatrzymaliśmy się przed starannie wyrzeźbionymi drzwiami. Wydrążenia przedstawiały dwa latające smoki zwrócone głowami do siebie tak samo jak w drzwiach pałacu. Szybko, wchodź. A, i nie przestrasz się. Estera może sprawiać groźne wrażenie, ale naprawdę jest w porządku. Pchnęłam drzwi, które zaskrzypiały głośno. Spóźniłaś się. Usłyszałam niski, chrapliwy głos. Przepraszam, strasznie ciężko tu trafić. Zaczęłam wchodząc. W okrągłym pomieszczeniu przy znajdującym się na środku biurku siedziała kobieta. Wyglądała znacznie starzej niż wszyscy mieszkańcy Wyspy, których do tej pory spotkałam. To twoja wina. Powinnaś wyjść dużo wcześniej, skoro nie wiedziałaś, gdzie iść. Nie tolerujemy tu spóźnialskich. Następnym razem nie zostaniesz wpuszczona, powiedziała ostrym tonem, nie odrywając wzroku od notatek, które trzymała w rękach. To się więcej nie powtórzy. Jestem Estera. Zwął mnie opiekunką smoków. Tutaj zajmujemy się opieką i wychowaniem młodych smoków, które nie spotkały jeszcze bratnich dusz. Podniosła głowę i popatrzyła na mnie przeszywającym spojrzeniem swoich żółtych, kocich oczu. Jej źrenice były zwężone, tak jak u smoków. Przeszył mnie dreszcz, gdy odwzajemniłam spojrzenie. Drobne zmarszczki na twarzy kobiety nagle pogłębiły się, a oczy lekko zwęziły. Dostrzegłam, że próbuję ukryć zdziwienie Jak się nazywasz? spytała Anna Armatys Starsza kobieta jeszcze przez chwilę milczała po czym wyraz jej twarzy wrócił do zwykłego, naturalnego grymasu Ręką poprawiła się we włosy, które związane były w idealny kok z tyłu głowy Wstała od stołu i z zaskakującą szybkością znalazła się przy oknie na końcu pomieszczenia, stając tyłem do mnie nie mogłam oprzeć się wrażeniu, jak bardzo ta kobieta całym swoim zachowaniem przypomina dzikiego kota. Wyjdź. Chris powie ci, co dalej. Zdziwiłam się, ale o nic nie zapytałam. Pożegnałam się cicho i opuściłam pomieszczenie, delikatnie zamykając drzwi. Odetchnęłam z ulgą. Czegoś takiego jeszcze nie spotkałam. Po raz pierwszy na wyspie ktoś nie był dla mnie miły. Oprócz Willa, oczywiście. Cholera, ten facet ciągle chodził mi po głowie. Odwróciłam się i zobaczyłam, że Chris czeka na końcu korytarza. I co? Jest całkiem miła, nie? zapytał. Miła? To było dziwne. Wyglądała, jakby poraził ją piorun. Powiedziała kilka zdań i kazała mi wyjść. Ty to nazywasz byciem miłym? odparłam lekko oburzona. Hm, zazwyczaj tylko wygląda przerażająco. Może ma gorszy dzień. Nie przejmuj się. No nic, w takim razie wszystko ci wytłumaczę. Chodź za mną, idziemy po zbroje. Jak to, zbroje? Zdziwiłam się. Po chwili weszliśmy do małego pomieszczenia, wypełnionego różnymi rodzajami zbroi i odzieży ochronnej. Na ścianach wisiały metalowe i drewniane tarcze. Na niektórych były tylko rysy, ale niektóre wyglądały, jakby zabrano je z pola bitwy od poległych żołnierzy. Na półkach wiszących na całej długości ściany naprzeciwko powciskane były w nieładzie buty, karwasze, rękawice, zarówno żelazne, jak i skórzane. Gdzie niegdzie po pokoju walały się hełmy, porozrzucane niczym kostki na planszy. Z coraz większym zdziwieniem przyglądałam się tym rzeczom. – Czemu są w tak złym stanie? – Wy tu walczycie ze smokami? – zapytałam niepewnie. <śmiech> – Nie no! – nie tu dokładnie. Na arenie, gdzie pójdziemy, jak tylko skończysz sprzątać. Słucham? Tego się nie spodziewałam. Panuje tu zwyczaj, że każda nowa osoba sprząta to pomieszczenie. A jak widzisz, nieczęsto mamy nowe osoby. Spoko, zajmie ci to maksymalnie kilka godzin. Nie tak całkiem dawno ja tu sprzątałem. Chyba jednak już trochę minęło, burknęłam pod nosem. Pokazał mi jeszcze, gdzie są rzeczy do sprzątania i zniknął. Nie sądziłam, że zacznę od sprzątania, chociaż w sumie trudno w tym świecie cokolwiek przewidzieć. Pomyślałam, założyłam gumowe rękawice i zaczęłam od układania hełmów. Zupełnie straciłam poczucie czasu, układając, przekładając i czyszcząc wszystkie przedmioty, a zdawało mi się, że minęła zaledwie chwila. Chris wrócił akurat, gdy kończyłam myć podłogę. No, no, to się postarałaś, skomentował z uśmiechem. Wiem, że nie tego oczekiwałaś na początek, ale teraz się dopiero zacznie. Wybierz sobie komplet zbroi i idziemy do smoków. Nie zadając zbędnych pytań, wykonałam polecenie. Ubrana w niewygodne karwasze i skórzany hełm, ruszyłam za chłopakiem, co chwilę poprawiając zapięcia, które przez cały czas wbijały mi się w skórę. Byłam pełna nadziei, że w końcu będę robić coś ciekawszego niż sprzątanie. Dotarliśmy do ogromnych drzwi, takich samych, jakie widziałam na zewnątrz. Zaskrzypiały, ciężko sunąc po ziemi. W mojemu zdziwieniu rzeczywiście znaleźliśmy się na ogromnej arenie. Otaczały nas zaokrąglone drewniane ściany, a dziurę w suficie zakrywała metalowa siatka. niegdzie ustawione były różnych rozmiarów głazy. Niektóre tak duże, że aż sięgały sufitu. Powierzchnia areny była nierówna, pokryta piachem i kamieniami. Miała też pełno dziur, więc przy każdym kroku uważałam, żeby się nie potknąć. To był żart z tą walką, nie? To wygląda jak arena do walki z bykami. Tu też jest miejsce dla widowni? Widowni akurat nie ma, ale dobrze ci się kojarzę. To miejsce zostało zbudowane na wzór tych aren. Głazy i skałki dookoła nas służą smokom za przeszkody podczas ćwiczeń latania. Siatka na górze jest po to, żeby żaden maluch nie myślał o spacerze. Czasem dużo się dzieje i nie da się skupić na wszystkich naraz. Dlatego uważamy, żeby nie uciekły. Same na wolności mogłyby narobić dużo szkody, zarówno sobie, jak i innym. Jeśli wytężysz wzrok, to tam, po drugiej stronie, zauważysz tarcze do plucia ogniem. Co jakiś czas przynosimy tu też inne przyrządy do ćwiczeń. To każdy smok tu trenuje? Po co tak w ogóle? Macie jakichś wrogów? <śmiech> Nigdy nie wiadomo. Zaśmiał się, ale mnie wcale nie było do śmiechu. W końcu byłam świadkiem jednego ataku. Małe smoki nie do końca kontrolują swoje ciało i moce. Zdarza się im strzelać iskrami albo coś podpalić. Ostatnio jeden maluch prawie spalił wszystkie przyrządy do toru z przeszkodami. Z lataniem też średnio sobie radzą. Uczymy je tu, jak prawidłowo latać, kontrolować ogień, odnaleźć się w terenie, omijać samoloty, polować, czyli ogólnie jak przetrwać zanim dorosną. Dorosłe smoki nie mają instynktu macierzyńskiego. Wiele małych zwyczajnie umierało, gdy przebywały z nimi po wykluciu się. Gdy osiągają pewien wiek, stają się cholernie uparte i niebezpieczne. Przestają się nas słuchać, dlatego potem uczą się razem z dorosłymi osobnikami. Zdarza się, że smoki spotykają związanego z nim człowieka jeszcze za młodu. Wtedy przychodzą tu, żeby razem poćwiczyć. Reszta smoków zostaje z nami, dopóki nie nauczy się kontrolować swoich mocy i obeznać w naszym świecie. To co? Poczekasz na mnie? Pójdę po maluchy. Uhum. Jęknęłam przerażona. Nie minęło wiele czasu, a ja już ledwo stałam na nogach. Ochronny kombinezon pokryty był sadzą, od nowych, wypalonych dziur, przez które małe smoki uparcie gryzły mnie w ręce i nogi. Nawet na chwilę nie dały mi odpocząć. Były wszędzie zafascynowane nową osobą, nie dały się odgonić, chcąc się kąsać i łapać pazurami. Zaczepiały mnie i... Nie kontrolując radości, co chwilę buchały ogniem. Czułam się nieswojo. Energia, jaką miały w sobie te stworzenia, całkowicie mnie przytłaczała. Przypominało to stanie na ściankach podczas wydarzeń z tatą, lecz zamiast krzyczących na mnie z każdej strony paparacji, miałam wiszące u rąk i nóg małe stworzenia. Nieźle ci idzie, krzyknął do mnie Chris, próbując nauczyć małego niebieskiego smoka latać slalomem. Byłam pewna, że chłopak stara się być miły, jak zawsze. Całym swoim ciałem czułam, że to nie jest zajęcie dla mnie. Nie chciałam go zawieść, ale najchętniej uciekłabym z powrotem do domu Elianny. Otarłam pot z czoła. Na arenie było teraz pięć małych smoków i choć według Krisa wszystkie urodziły się w ciągu ostatnich dwóch lat, każdy był innej wielkości. Żółty, najmniejszy, który wyjątkowo upodobał sobie mnie, był wielkości mojej ręki. Największy kształtem i rozmiarem przypominał mi Volkswagena Garbusa. Nie mogłam się nadziwić, jak bardzo się różniły. Kolorem, ułożeniem kolców, liczbą kłów, a nawet charakterem. Jeden z tych znajdujących się na arenie spał w kącie i od wejścia zdawał się nie wykazywać niczym zainteresowania. Nawet mną. Reszta od razu do mnie pognała, próbując sprawdzić, na co mogą sobie pozwolić. Dwa z nich szybko się znudziły i poszły trenować z Chrisem. Dwa zostały przez cały czas mnie zaczepiając. Miałam łzy w oczach z wyczerpania. – Anno, opuść arenę! – rozniósł się donośny głos. Estera szła w naszą stronę szybkim krokiem. – Jutro nie musisz tu przychodzić! – podeszła do mnie na tyle blisko, Żebym poczuła się skrępowana. Przysunęła się, patrząc mi głęboko w oczy. Jej kocie źrenice przesuwały się powoli po mojej twarzy. Czułam, że gdyby mogła, zamroziłaby mnie swoim spojrzeniem. Nigdy więcej nie pokazuj mi się na oczy. Wycedziła tak cicho, żeby Chris przypadkiem jej nie usłyszał. Nie mogłam powstrzymać łez płynących mi po rozpalonych policzkach. Byłam pewna, że skoro już się tu w końcu znalazłam, to reszta jakoś się ułoży. Najwyraźniej się myliłam. Estera mnie nienawidziła, a ja nie miałam pojęcia dlaczego. Zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle pasuję do tego miejsca. Gdyby nie ojciec, bez zastanowienia wróciłabym do domu. Po tym, jak opiekunka smoków wyrzuciła mnie rano z areny, Czułam się, jakbym dostała w twarz. Zdezorientowany Chris odprowadził mnie do drzwi, próbując jakoś wyjaśnić tę sytuację i mnie pocieszyć, ale sam chyba nie rozumiał, co się stało. Gdy wspomniał, że nigdy w przeszłości nawet nie słyszał o takim zachowaniu estery, całkowicie się załamałam. Szłam przed siebie, nie zastanawiając się zbytnio, w jakim kierunku. Wichrowe wzgórze. Zobaczyłam nad głową szyld i poczułam się trochę lepiej. Pchnęłam drzwi, ale nawet nie drgnęły. Zapukałam głośno. Stefan! Usłyszałam, po czym w uchylonych drzwiach ukazała się głowa zielonego smoka, który wyszczerzył kły w grymasie przypominającym uśmiech. Cześć, Stefan. Przywitałam się. Mogę wejść? Smok przesunął się i wkroczyłam do pustego baru, który całkiem różnił się od tego, co zapamiętałam z poprzedniego dnia. Tym razem drewniane beczki służące za stoliki stały równo obok siebie. Pufy i fotele różnych wielkości i kolorów zepchnięte były w jedno miejsce pod ścianą, a zaraz koło nich Zenek w gumowych rękawiczkach szorował szczotką podłogę. – Przyszłaś wcześniej niż się spodziewałem. Rozgość się! – powiedział, po czym zniknął za drzwiami kołolady, które prowadziły do łazienki. Wzięłam głęboki wdech i poczułam zapach drewna. Czułam się tu o wiele lepiej niż w każdym innym miejscu na wyspie. Przypominał mi bar, w którym pracowałam na ziemi. W życiu, w którym nie byłam świadoma istnienia smoków. Minęłam ogromną drewnianą ladę i zajęłam różowy, pikowany fotel. Po chwili Zenek wyłonił się z łazienki, tym razem bez rękawiczek i brudnego fartucha. Podszedł do mnie i przysunął sobie najniższą spów. Ktoś mi jakiś syf rozlał na podłodze. Musiałem ogarnąć. Jak tam po wczorajszym? Od razu pomyślałam o tym, jak wylałam na Willa cały kufel płynnej radości. Ten nowy eliksir daje nieźle popalić. Ale dopiero następnego dnia. Myślałam, że nie dam rady wstać z łóżka. Dobrze, że mówisz. Zmniejsza ilość soku ze smoczego serca. To ono czasem tak działa. Zamyślił się i podrapał po czarnej, gęstej brodzie. Mówiłaś, że pracowałaś wcześniej w barze? Tak, bardzo lubiłam tę pracę. Chciałabym chociaż trochę przywrócić moje życie do normalności. Spoko, tak naprawdę to Stefan zwrócił na ciebie uwagę. Ten to zna się na ludziach. A ja mu ufam. Nie mamy tu kelnerek, więc będziesz barmanką, dobra? Nauczysz się przepisów na drinki. Bazy do nich robię sam, to mój sekret. Tam za drzwiami jest moje laboratorium. Skazał na drzwi za ladą. Jesteś alchemikiem? Tak, jakby. Byłem w tym dobry. Chcieli mi nawet dać jakąś wysoką posadę w wieży. Ale cholera, co ja tam będę siedział sam całymi dniami? Ja muszę mieć kontakt z ludźmi. Byłaś już tam? Jutro mam pierwsze zajęcia. No to pewnie też długo nie posiedzisz, skoro przyszłaś do mnie do baru. Wszyscy sztywni jak deski i nie potrafią się bawić. Tylko receptury i obliczenia im w głowie. Aż dziw, że coś nowego potrafią wymyślić. Sama zresztą zobaczysz. Ja tam lubię na oko mieszać. Nigdy nie wiadomo, co ci wyjdzie. Wiesz, taka niespodzianka. Chociaż muszę uważać, bo ostatnio prawie podpaliłem bar. Zaśmiał się głośno. Dobra, koniec gadania. Tu zrobiłem dla ciebie ściągę przepisów. Im szybciej się nauczysz, tym lepiej. Chodź, rozejrzymy się po barze. Pokażę ci, co i jak. Za godzinę otwieramy. Dzisiaj wieczorem będziesz tylko się przyglądać. Sprawdzałam każdą szafkę, próbując zapamiętać ułożenie jak największej liczby rzeczy. Wyczyściłam szklane kufle wiszące nad barem, rozłożyłam serwetki i znalazłam wszystkie składniki potrzebne do zrobienia drinków. W tym czasie Stefan, chwytając w zęby stołki i przesuwając ogonem beczki i stoliki, poustawiał wszystko na miejscu. Zaglądałam czasem przez ladę, nie dowierzając jak sprawnie mu to idzie. W końcu nadeszła pora na otwarcie drzwi i do pubu zaczęło przychodzić coraz więcej osób, a po jakimś czasie, tak jak poprzedniego wieczoru, całe pomieszczenie było pełne. Ten bar naprawdę cieszy się dużą popularnością, pomyślałam ciągle nie mogąc się nadziwić różnorodności ludzi, którzy tu się znajdowali. Nagle nieświadomie złapałam się na tym, że szukam dwóch mężczyzn, których niechcący wczoraj podsłuchałam Jaka jest szansa, że przyjdą tu akurat dzisiaj? Westchnęłam i postanowiłam skupić się na pracy Przez dłuższy czas tylko patrzyłam jak Zenek i Stefan ruszają się naprzemiennie niczym w jakimś dziwnym tańcu Podając przy okazji gościom napoje Przygotowywali wszystko z niezwykłą dokładnością i szybkością, nie patrząc nawet gdzie co jest Znali wszystko na pamięć, więc mimo tłumu nikt nie musiał długo czekać na swoje zamówienie. Co więcej, Zenek miał zawsze chwilę, żeby zamienić z każdym chociaż słowo. Gdy nie mieli żadnych zamówień, zabawiali gości grając w karty, zaczynali śpiewać piosenki, które po chwili podchwytywali wszyscy zebrani. Doskonale wiedzieli, jak sprawić, aby zapomnieć na chwilę o troskach i spędzić wesoło czas. Za całą swoją pracę byli uwielbiani i szanowani. Mieszkańcy w podziękowaniu przynosili im różne prezenty. Nawet ja dostałam podarek w postaci buteleczki perfum samodzielnie zrobionych przez starszą panią. Potem dowiedziałam się, że to jedna z najbardziej znanych osób wytwarzających kosmetyki. Nagle po ciele przeszły mi ciarki. Czy to ci mężczyźni? Pomyślałam i rozejrzałam się po gościach zebranych w barze, ale nie dostrzegłam nikogo podobnego do nich. A jednak ciągle to czułam. Ktoś się we mnie wpatrywał. Może to przez paparacji, którzy czasem pojawiali się na rodzinnych wycieczkach. I nagle go zobaczyłam. W kącie sali przy jednej z beczek stał chłopak w kapturze bluzy zarzuconym na głowę. Czułam, że gdzieś go już widziałam, ale zanim zdążyłam mu się przyjrzeć, Odwrócił się i ani razu nie spoglądając w stronę baru wyszedł na zewnątrz. Jeszcze przez chwilę myślałam, gdzie mogłam go już spotkać, ale szybko o nim zapomniałam, gdy Zenek co chwilę przedstawiał mnie nowym osobom podchodzącym do Lady.